To jest takie coś, co nagrywa głos i jak na przykład... Zobacz, tu lecą... Hugo mi nagrywał, wiesz? Hugo, puszczę Ci Hugo. Potem wezmę słuchawkę i z Hugo coś nagrywałem ostatnio o klockach Lego. Lubisz klocki le Lego? Tak, mam inne. Tak? Tak. I Hugo tutaj mówił, mówił o klockach Lego, że ma dużo Star Warsów. To są takie małe ludziki, pamiętasz? Hugo tak. bardzo lubi. Mhm. I właśnie Hugo mówił, że ma te małe ludziki... I ma też dużo innych klocków i ty mu te klocki zabierasz czasem. Czy to prawda? Mam takie inne klocki. Mhm. Uh -huh. Ale takie dla Gai klocki, czy dla Hugo klocki? Dla mnie i dla Uga. Aha. Nie tylko dla orłów. Siedzi po cichu i nie ma ludzi, Choć mądrych słuchać nie lubi rad W wielkim skupieniu bardzo się trudzi Żeby poskładać z klocków swój świat Jeszcze pieluszka, smoczki dokoła I kaszkę manne chętnie się zje Ale po kaszce głośno zawoła Ja nie chcę mleczka, ja duplo chcę Klocki, Klocki Lego, Klocki Dla każdego Klocki, mam całe życie, małe źródło wielkich zwycięstw. Tu kładę dla Janka, do Marzana i Chamsa, do niego i Wamka. Lego, dla wszystkich szansa. To się nagliwa bóg. Słuchacie, to nie tylko dla Oliverów. Halo, Hugo? Halo, gdzie jesteś? Dzień dobry, jestem Hugo. nie, budował Lego no i w ogóle będę pokazywał Lego i tak dalej i tak dalej. bla. bla. I nie, nie, nie, nie, tylko nie, nie, z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na podcasty z przemiłym Hugo. Hugo kiedyś nagrywał już w podcaście, dawno temu, ale dzisiaj będzie specjalny podcast. Mówiłeś już o czym? Będzie o Lego. Tak. Właśnie, dlaczego Lego, dlaczego Star Warsy i dlaczego tak ciężko się rozpokowywuje Legasy, nie? Dobra, właśnie. Co tu mamy, Hugo? Byliśmy w sklepie. Bardzo, bardzo dobry sklep Lego. No, i kupiliśmy dwa zestawy. Na razie ja muszę, się, muszę je rozpakować, co już jest dla mnie wyzwaniem. Mamy Jakie mamy dwa zestawy, Hugo? Jeden. Jaki numer? Pierwszy zestaw ma numer 9489, a drugi 9488. Dobra, dobra. Powiedz mi dlaczego. Co w Star Warsach, Legasach jest takiego fajnego, że, że kupiliśmy dzisiaj te Legasy? Można robić bitwy i w ogóle są bardzo fajne ludziki. Tak. I właśnie, o ludziki w sumie chodzi, nie? Tak. Właśnie. Zanim zaczniemy budować, powiedz, czy... Bo wuja tutaj stary jest Legasowiec, biera ludziki. Nawet dostałem od Ciebie kilka ludzików. No, no i powiedz mi, co w tych ludzikach jest takiego fajnego, że warto je zbierać? Ciężkie no, pytanie, nie? Głównie... Opłaca się zbierać szczególnie dobre i złe. No bo jak ja zbierałem Star Wars, to starałem się mieć porówno jak i złych, tak i dobrych. Żeby móc zrobić jak najlepsze bitwy, jak najbardziej wyrównane bitwy. Co to znaczy wyrównane? No jak jest wyrównana, no to bitwa. Ktoś musi wygrać bitwę, nie? No, no to ja. Ale żeby każdy miał równe szanse. Mhm, czyli ci, ci dobrzy, czyli no. Republika, i ci, ci źli, czyli Imperium. No. I bez mój, i mój kolega Maciek tak dobrze robi bitwy. Ma takie fajne, bardzo fajne filmiki. Robi. Mhm, bardzo. Dobrze. Fajne. No, dobrze. Naprawdę, no dobra, to przed chwilą rozpakowałeś pierwszy do... zestaw. Przechodzimy do budowania. Sam to chciałam powiedzieć. Tak, no dobra. Czyli? No, więc budujmy. Budujmy. Zaczynamy od yy, złożenia chłopaków. Najpierw złożymy klona zwykłego y, tropera, złego. Tak, tak, Mamy dwa rodzaje, nie? Ym, z taką czapką, taką yy, czapką. Ja za chwilę powiem. Dobrze, bo, bo, bo ja dokładnie nie wiem, właśnie. Pierwszy to imperia zwykły, to zwykły troper, a drugi to imperial troper. Mhm. Dobrze, i czym się różnią? Jeden ma statek i ma lepszy pistolet moim zdaniem. I ma taki kask. Różni się od zwykłych klonów. Mam jeszcze parę takich niezwykłych klonów. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orów. Jesteśmy tutaj w królestwie Hugo. Pełno klocków. Tutaj mam hełmy niezwykłe niezwykłe o, klony tu mamy tego ge generała statku z, z tego yy, to nie to nie jest generał statku on walczył z Gryvesem generałem Aha, statku no tak to widzisz ja nie wszystkiego nie wiem a to masz rękę od, yy, od grywesa. Nie, Grives ma takie szerokie ręce, Aha. że można mu doczepiać. Mhm. I pokażę jeden przykład rąk Grivesa, ręce trupa. Mhm. Można je doczepiać do siebie ile się chce. Po czwórna mhm. ręka. Aha. A masz gdzieś Grivesa? Poszukaj. Yy, nie, rozwalił mi się. Aha, tak. I no, ale ot... w bitwie czy tak miałeś zły dzień? Miałem zły dzień i w ogóle raczej mało, ale głównie przeżywa. Aha, bo przez te bitwy, tak? Tak. Dobrze, ale tu widzę, że nie tylko masz Star Warsy, masz także Kingdom. Te, też są dość mocno pokiereszowani. Tak. tak ten, z, ten, ten, ten, też ten Głównie przez to, że z tatą pobawiłem się i mierzałem większość ludzików, żeby było śmieszne. Mhm. No zobacz, tutaj ten, ten pod okiem ma dość mocną dziurę. To musiała być ostra bitwa, nie? Widzisz? Tak. No. Dostał pewnie jakich szczał. Ale dobra, wracamy do budowania, choć czas to skończy szybko. Nie mamy dzisiaj za dużo czasu w dzisiejszym odcinku. Zatem.. Jeszcze będzie druga część tego odcinku. Tak, ale to, to później. Ja, tak. ja mogę złożyć teraz tego? Tak. Złożę tego. Ty złoż ludzi. A ten jest zielony, to jest jaki? To jest L Endor Rebel Trooper. Endor Rebel Trooper. A ty którego składasz? Też Ty składasz? Endor, Endora Rebela, taki zielony z dżungli. Mhm. Dobra, tak. to są moje ulubione w ogóle. Jak słuchacie, wiedzą, tak. A, ja a skąd mam... u ciebie w ogóle Hugo zainteresowanie? Yy... Lego, a przede od, wszystkim Star Warsami? Szczególnie od dawna się interesowałem jak wyszły LEGO Star Wars, a ja już oglądałem wtedy Star Wars, no to bardzo mi się spodobały. Ale I co, co? co myślałem ale ale filmy jakoś... są inne, nie? Film. I, tak, ale LEGO mają się kojarzyć właśnie z firmami. Te zestawy są oparte na podstawach firmów. Aha. I gdybyś miał wszystkie zestawy jednej części, to mógłbyś złożyć coś jak w stylu filmu całego Aha, mógłbyś odtworzyć. Możesz sobie zrobić sam bitwę na, na, na, tak. na, na podstawie filmu. No, mhm. ca całego. Ale to Lego, Lego było najpierw? Czy filmy były najpierw? No, najpierw były Lego, a potem... Chodzi o to, że potem po prostu wyszły Lego Star Wars mhm. i tak zainteresowałem się Star Warsami. Mhm. Czyli mhm. najpierw y, były Lego Star Wars, a potem były filmy, czy jak? Y, najpierw zainteresowałam się ogólnie Lego i to już było bardzo dawno temu i dopiero, i dopiero po, no i zacząłem oglądać Star Wars, mhm. a dopiero potem Zacząłem i dopiero potem wyszły Lego Star Wars, Lego Star Wars Gwiezdne Wojny. Mm -hmm. Dla wszystkich szans! To się nagrywa w Słuchajcie, poszukać, to nie tylko dla oliw! Witamy po przerwie w, w odcinku o czym dzisiaj hugu odcinek? Olego Star Wars i Olego ogólnie Wiesz ile części jest filmowych? Jak to wygląda z filmami? 6 Sześć. Sześć. Sześć lub 7 6 <śmiech> lub 7, dobra. Filmy to filmami, a z a zestawami to zestawy też są według filmów porobione? Yy, według mnie tak. Według, bo tu widzimy na przykład tego, tego, jak on się nazywa, ten z czerwoną twarzą. Mm. Czy mogę sobie przypomnieć? Dobra, spoko. Ja też zapomniałem jak się nazywa. To był ale to... Jakiś. Sid jakiś. Sid, właśnie masz rację. Nie, to nie, był. on się nie nazywał Sid, tylko był z rodziny Sitów. Sitów. no właśnie, coś takiego było. To już mamy złożonych dwóch Troopersów i dwóch Endor Troopersów, czyli będzie bitwa. Tu mamy wyrównana, bo tu jest dwóch na dwóch, nie? Tak. A zrobimy tak, żeby było czterech na czterech, bo jeszcze mamy drugi zestaw z taką tak. samą ilością ludzików, mhm. jak i dobrych, tak i złych. To już pewnie później zrobimy, zobaczymy co jak. To będzie razie... już chyba w, o... w następnej części. W następnej części odcinka. Chciałem ci jeszcze spytać, czy masz jakieś takie najulubieńsze zestawy, które byś chciał. Wiesz, że są strasznie drogie, że Ta. mama tata nie zawsze mają kasę albo wuja, no. ale czy jest taki zestaw, który na przykład byś chciał sobie zbierać kasę. Na przykład i sobie kupić na imieniny albo na urodziny za rok, bo tyle, tyle no. potrwa na przykład zbieranie kasy. Tak, tylko ja jestem taki, że chcę zbierać, ale. O, ale fajnie muszę kupić. Tak jest. Mhm. Czyli co, czyli. Wujek. Tylko mhm. Nie ma Mogę czegoś? znaleźć drugiego tego. Czego? Pokaż? Takiego. Aha, bo ja, ja tu użyłem go. Czyli budowałaś Proszę, sobie no, sam. no, tak z głowy trochę no. Z tego zrobimy później. Dobra. Ten statek. O czym dzisiaj Hugo odcinek? O Lego Star Wars i o Lego ogólnie. Ale bardziej o Star Wars, tak. najbardziej. Tak. Właśnie, co, co jest takiego ciekawego w Star Warsach, że, że przyciągają? Dlaczego na przykład nie Lego, um, bajonik albo... Bionic albo, albo, al, al... trudno się składa i w ogóle nie fajnie się niego buduje. Bionic nudzą, Aha. Star Wars nie nudzą. W Star Warsach ciągle jest coś ciekawego do zrobienia. Tak, tak. Dobrze. Ale nie, pamiętam, rozmawialiśmy przed chwilą o ulubionym zestawie. Nie powiedziałeś który jest Twój ulubiony zestaw. Bo, Jakbyś miał troje no kasy... nie mam. Nie, nie mam takiego, że... O, ten jest fajny, najfajniejszy. Lepszego nie znajdę. O żadnym ja raczej tak nie powiem. Mhm. A czy jak składasz na przykład takie zestawy, to, to czasami patrzysz na jeden obrazek, taki jak na przykład tutaj i mówisz, a zrobię to z pamięci, czy jednak jedziesz według instrukcji? Jadę według instrukcji, bo tak się powinny robić. Aha. No ale czasem można, wiesz, Też... za, za, zaszaleć, co nie? No ale raczej nie powinno się. Mhm. Nie powinno. Ja radzę, nie. Ja radzę, nie. Dobra. Dobra, ja tu zbuduję pojazd. Ty tylko nie jechałbym z pamięci. Ja tam wolę z pamięci. Ja już tyle, tyle się nabudowałem, że czasami z pamięci jest fajniej. Byliśmy dzisiaj w sklepie. Dobry sklep, mówiłeś na samym początku. Tak, mama poleca. Tak, ja Dla też mnie polecam. to też najlepszy sklep, bardzo taniej. W Poznaniu polecamy. W zasadzie w Suchym Lesie, nie? Taka dzielnica, taka dzielnica pod Poznaniem. że tak. nazywa się Berpo. Tak, yy, i widzieliśmy tam nie tylko Star Warsy, ale też patrzyłeś na... Kingdom yy... i na Harry Pottera, ale w ogóle nie kupuję Harry Potter, tylko patrzę. Właśnie, bo Harry Potter jest bardzo nowy, nie? Star Warsy już jest... Tak. Star Warsy są od, od, od 11 lat. Ostatnio była rocznica, 11 lat, jak wyszły, wyszły pierwsze zestawy Star Warsowe, a Harry Potter jest takim jakby nowym... nowym Przedstawicielem klocków Lego, O, właśnie. I co? Do, do, oglądałeś Harry Pottera filmy? Czy nie, nie przemawia nie, nie, to do ciebie? Nie, nie, nie, nie, nie. To nie jest moja para kaloszy. Mhm. Kiedyś budowałem z moim kolegą zest, bo jak teraz budujemy. Mhm. To Najpierw już ci trochę pomogłem, zobacz. Ja, ja ci będę ja podawał roz... klocki. i Najpierw. Dobra. Czyli, Czyli najpierw. budujemy teraz, jak to się nazywa, ta, ta fura? Nie wiem. To jest śmigacz taki pewnie leśny, no, nie? Na którym ja mam do... zwykły śmigacz. Mhm. Zimowy, no. Ja mam zimowy śmigacz. Kogo poszedł po śmigacz, który pewnie jest nie, rozwalony. To Roz, jest rozwaliłeś, nie? klon od śmigacza. Aha, ale to jest dobry klon, czy zwykły klon? Dobry. Takiego, kto... Tak, krzyczy nam tutaj z tego, ze szyby, ze szyby pani redaktor. Czy ty w ogóle wiesz, skąd się wzięła cała zabawa ze Star Warsami, z filmem? Ile, ile lat temu ktoś wymyślił te filmy? 78 rok, z tego co pamiętam. I był prawie jak, jak twoja mama. Trochę, trochę młodsza. W każdym razie był taki facet, który nazywał się George Lucas. No i miał paru kumpli i postanowił zrobić właśnie film taki, jaki zrobił, czyli Gwiezdne Wojny. Czy pamiętasz, i, i, którą częścią była pierwsza część? Bo to jest takie trochę dziwne, że pierwszą częścią nie była pierwsza część filmu. Mamy sześć filmów, jak mówiłeś. Nie? ale pierwszą częścią, jaką zrobili, była część czwarta, potem była piąta i szósta, a teraz całkiem niedawno nakręcili dopiero część pierwszą, drugą i trzecią czyli tak dziwnie, od środka I... zaczęli ja od razu powiem tak że po trzeciej części że czwartej, piątej i szóstej części nie było już droidów. A dlaczego? Mhm. No bo wtedy Anaki stał się zły i stał się Vaderem jeszcze w tym samym odcinku, więc klony mhm. też przeszły na złą stronę i nie potrzebowali droidów. Aha. Droidy były tylko w pierwszej, drugiej i trzeciej części. A, no widzisz, tego nie wiedziałem, kurczę. A właśnie, Anakin stał się Waderem nie? Ogl tak. Oglądałeś film, jak Oglądałem. on się stawał? Oglądałem. Właśnie to był. Fajny zestaw widzieliśmy, nie? Tak, trzeci, trzecia część, no. właśnie to jest ostatni, jaki oglądałam mhm. film. I, I nie był za straszny ten film, bo przecież oni tam walczyli na tej lawie, i nie. tam wiesz, była nie, masakra, nie? nie? Masakra była, nie? A fajny zestaw widziałem, nie? Też właśnie mogliśmy kupić... Gwiazda Śmierci? No, no, przecież, ale Gwiazda Śmierci kosztuje tyle, że... O, oh, strasznie, nie? I, iść tysiąc. Z, Więcej, no, nawet chyba z dwa tysiące tak. za... Ale taką Gwiazdę Śmierci to musiałbyś chyba z cały rok składać, nie? Bo przecież to ogromna jest, nie? Taka no. 40-50 ten... centymetrów muszę ogromna. muszę powiedzieć od razu, że w robocie są kable. Tak? I on ma stać, to jest na maksa techniczny, bardzo mhm. trudny robot. Tu ci jakiś kwiat chyba został, zobacz tam tamtego z drzewa, nie? Zobacz. Gdzieś tam. Tak. Nie, on jest tu, to jest zapasowy kwiat. No to wrzuć go tam, żeby się nie, nie zgubił. Tu mam tego, tu inaczej. mam te cytki, tak, inaczej? Aha, nie, no widzisz, ja z pamięci robiłem źle. Każą no. przełożyć na to, nabić. Pamiętam, że kiedyś, kiedyś bardzo lubiłeś Lego City, nie? Miałeś dużo posterunek policji i tam różne inne autobusy. Tak, i ten. kiedyś no. miałem nawet do całej serii brakowało mi tylko starego komisariatu. Ja jestem maniakalnym zbieraczem ludzików Star starwarsowych. Ale właśnie, czy ty masz jakieś ulubione figurki? Właśnie ja bardzo przepadam za klonami i droidami. Czerwone, I ja mam czarne. mam na razie dwie, dwa zwykłe i jedną puszkę. Właśnie hmm. różni się od zwykłego tym, że nie ma pistoletu, tylko wyciąga rękę wprost. Aha. Tu ma taki jakby wyjście Hugo i demonstruje teraz? teraz. To... dwa działka. Aha. Zatem Star Warsy, dobra zabawa, nie? Tak. Dobra zabawa. Czasem wiadomo, że to wszystko kosztuje, ale, ale zrobisz taki zestaw, to potem możesz sobie zrobić bitwę, nie? Potem mhm. może w drugim odcinku zrobimy sobie bitwę. Zobaczymy, kto wygrywa, kto przegrywa. Wygrać muszą zawsze. Kto zawsze wygrywa? dobzi dobzi właśnie. Czyli nie Imperium, tylko Rebelia. No, właśnie tylko ja czasem robię, że raz wygrywają źli mhm. i raz dobrzy. A. Ja nie robię, żeby tak zawsze było jedno z że zawsze wygrywa jedno. No właśnie, bo to, no właśnie, bo bo tak to się to, nudno, nie? No, bo tak to nuda. Przepraszam, o, plecyk już jest zamontowany, mhm. więc go, zestaw gotowy. To jeszcze chłopaków za... połóż na, na, na ten, na motor i tam na ten. Do, do działka zamontuj. Powoli kończymy dzisiejszy odcinek. Hugo, a jak to jest z nagrywaniem? Eee, Myśleś, myśle, myślę, że plecy, jest fajnie się gada, nie? Pierwszym część odcinka, mhm. przypominam, będzie, je, będzie jeszcze druga, mhm. za jakieś... Bo Może jutro ja... nawet. Wiesz, że wuja jest najlepszym takim pod podcasterem, nagrywaczem, nie? Tak. Dokładnie. Muszę się trochę tutaj dowartościować. Idziemy. To kończymy. Tak, Z, z, z reżyserki nam z mówią na dole, że już musimy kończyć. Zatem kończymy i ten. I to tyle. Dziękujemy na dzisiejszy, w dzisiejszym odcinku. Był Hugo, byłem ja. No i Legacy. Dzień dziecka. Niech nam żyją wszystkie dzieci. Nasze dzieci. Wszystkie są. Klocki, Lego, Klocki, dla każdego Klocki, na całe życie małe źródło wielkich zwycięstw. Ładanka dla Janka, Joma Żara i Hamsa, Niego i danka Lego, dla wszystkich szansa. to odłożyć na ten Aha. telefon?